się może zdarzyć. No dobra, mhm. czyli zostałem wskazany, żeby opowiedzieć co tu tutaj zaszło. Chociaż, to tak chociaż ja nigdy, to... ja nigdy nie zrozumiem co to się to dzisiaj to... Ja dokładnie. Się tutaj stało. <laughs> Zupełnie tego nie zrozumiem. No i tyle. Było fajnie. Nie, ale <laughs> nie powiedz, co było. Podchodzimy do bramy. Podchodzimy do bramy. To by było tak przy tych starych halach, nie? Co? Przy tych starych halach? Takie, tak, bo takie tory kiedyś tam szły, nie? I one dochodzą tam Stare do samego rogu, ale nie, nie no, już nie będziemy tak. się wracać. Nie, no dzisiaj jest późno pora dnia no. tak naprawdę. Ostry, co z tą bramą? tym no. razem. No. no i co, no i podchodzimy. A za tym latarki by się przydało. Był ogólnie plan, żeby sforsować tą bramę jakąś gó jakoś górą. No i co? No i Bartek. pierwszy odważny. Znalazł sposób, żeby przejść górą. Przedość na bramę. Później chyba na murek jakiś, tak? Dobrze pamiętam. Mm. To murek, czy to był? Na mur obrońców. Czy to był jakiś, nie wiem, dalszy ciąg płotu? Chyba mur, tak? Płot. Mur. Płot, płot, mur. Dobra. No, i w tym momencie ja zauważyłem. Że. <śmiany> brama wcale nie jest zamknięta, bo kłótka jest tylko jak są te... A klucze są dwa. <śmiany> I brama taka przesuwna. Panat. No, przesuwana, przesuwna, no. Jeden ciort. No i kłódka sobie jest po prostu przewieszona. Przez te dwa oczka, nie jest zamknięta na klucz. <śmiany> No i co, wystarczyło wyjąć kłódkę, rozsunąć bramę i przeszliśmy, nie? No i w tym momencie się zorientowaliśmy, zaczęliśmy się śmiać, bo Bartek już był jedną nogą na, na drugiej stronie, ale ale ja walnąłem w tym momencie tak. ja walnąłem w tym momencie... Bartek jedną nogą już był na tamtym świecie, a ty w tym momencie walnąłeś Pawia kalendarz. <grym i <grym i Ten był jedną nogą na tamtym świecie, jak jest, kopnęłem w kalendarz. Tutaj. Na nie, ale ja wtedy walnąłem tekst w stylu, Wysypisko że... Tylko idziemy? No. Tak, tutaj wejdziemy na górę. Bo tam na około to bez sensu, nie? No co ty, guma, chcesz iść, kurwa? jak a, na habdzin? Tu, tu... tu też zamknięte. Ktoś zapomniał... zapomniał Zgasić światło. Tam. Nie, ale ja walnąłem wtedy tekst, że... Pawia. Y że lepiej chyba najpierw zapukać. Coś takiego, nie? Tak. Że może byśmy najpierw zapukali. Może tutaj też jest kłótka otwarta. Właśnie nie. nie. Tutaj zawsze przychodzimy. Tylko strasznie zarosło. Górą? No. Tutaj. O Jezus. Za stary jeszcze. Przechodzimy? Gdzie no tak, będziemy się wracać teraz? będziemy szli człowieku? A tu naokoło? Przez nie hub sensu, Bo no. tu sobie wejdziesz na górę, człowieku jest taki widok. Idziemy. Odkrywamy nieznane okolice. Prawie jak w Star Trek'u, w światy No wiesz, na hałdzie, w tym miejscu, położone, nie byłem jeszcze. No jak tu ostatnio byłem, to tej hałdy nie było. No co ty, nie byłeś tu później? No stary, My No to lat. byliśmy z Tomasem z parę razy. No, no więc trzeba tak się tylko wiesz, to masz totalną widzisz zmianę, bo teraz to jest zarośnięte, nawet drzewka jakieś rosną. A jak byliśmy tu pierwszy raz, to było pusto i jak nawet szedłeś, to... Nie wiem, tak miałeś wrażenie, że jakiś pył leży, czy coś takiego, nie? Anielski. To nie była. tam musimy się kierować. Tam się kieruj. I tam jest to, ten staw, jak się jedzie z Mirkowa do Chabzina, ten, oczyszczalnia biologiczna. Tak dużo nie skróciliśmy trasy. No ale człowieku, jaki widok tam będzie? Nie, no, no dobrze, ja tego nie kwestionuję. Poczekaj, zobacz, tu możesz jeden. No widzę, no komin. No. A tam będziesz miał drugi. No na mnie komin akurat robi mniejsze wrażenie, No ale bo z tej perspektywy... Mam go całe życie. Skąd Skądś go zawsze było widać. No ale z tej perspektywy, dawno go nie widziałeś. Z perspektywy w sensie... Jestem dużo bliżej niż zwykle. Załok jakiś ten przepustki, żeby połazić sobie po fabrze, zdjęcia porobić, no właśnie, prasowe te sprawy. No ty masz, o tym ale trzeba uderzyć do... Jeszcze nie, no, ale do biura prasowego trzeba uderzyć, wtedy byśmy nie poszli i na dwa aparaty porobili. A gdzie biuro prasowe? W sensie, Aera jak to... Metza miała kiedyś tutaj rzecznika prasowego, teraz to... Ale co z ramienia Konstancinką byś yy, udał Tą Albo są? Wiadomości 24, mm -hmm. to mi się udał na taką akcję. Nie, no konstancin.com zawsze mówię, bo to wiesz, taki no. macierzysty portal. Teraz jak robiłem coś do migawek, to Każdy też... Każdy że pro... Konstancin, no dobra. Tak, mamy, tam tak? pytanie, gdzie to będzie, to mówiłem, że Konstancinkom, no bo tam ma trafić ten materiał oszaciany. Chodźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Jezu, idziemy przez, przez jakąś mega gęstą łąkę. Tu chyba gdzieś. Typ. Tam musimy chyba gdzieś iść. Ta? Kurwa jaka trawa w ogóle, no właśnie tu chyba nie skosili, tędy może. Tam, po polu? Na róg tam gdzie, gdzie to pierwsze drzewo jest. No bo zobacz w ogóle trawę nie skosili, tu już nie, tu już jest nie dawno nie poszuna. Mieli trawę kosić na wysypisku. Jesteśmy w końcu kurwa, więc może państwo zapomnieli, ale cały czas trwa audycja cieciowisko. No więc... Ja. Więc pozdrawiamy <głos> całą ochronę z WZP. A, ta, posłuchajcie, najlepszą, albo oglądają nie telewizję. wiem czy usłyszycie szum. Może. To jest szum wirników, które pracują w oczyszczalni biologicznej. To to Tam na dole jest ścieżka. <głos》> Nie wiem czy słyszeliście, jeżeli nie, no to tak trudno, nie. wasza strata słychać tutaj, ja no, słuchu czy przynajmniej słyszę, listy. więc powinno rejestrować taki jednostajny szum wirników na właśnie oczyszczalni biologiczne. fajniejsza miejscówka, bo masz takie, taki, nie wiem, wci, wcinkę, nie? Taki półwysep czy coś, nie? Wchodzisz, tylko tam w pewnym momencie jest zagrożone kratą, ale wyraźniej słychać tutaj te wirniki. Całą oczyszczalnię jest bliżej. Ale co źle jest? Nie, czy ja mówię, że jest źle? Znaczy, no nic nie mówisz, tylko się no tak tam. Jest no, pięknie. Nagle dla mnie jest pięknie. Byliśmy tutaj, byliśmy tutaj ostatnio, wiesz, zimą. Był, Z znaczy jesien? zimą, październik to była jesień, nie? Usiadłem sobie. I w tym momencie wiesz, no, no, było chłodno. No, nie było żadnych śniegów, mrozów, zlodować ceń. Tylko po prostu było, było tak jak teraz, tylko zimniej, nie? Tak. I, i w tym momencie nie miałeś, ta, nie miałeś takiej trawy, e, nie wiem, nie było mokro, miałeś bardziej ubitą ziemię, no ale co z tego, miałeś kurtkę zamiątą i... Ziemi. Ja raz, chodźcie sobie kłapnie. Nie, ja tam co ty. White, white Label. A wiecie, że Duke Nukem Forever wyszło? Nie, widziałem reklamę w tej co, wyszło? Najdłużej przygotowywana gra świata. Mhm. Jak człowiek mówił, wyjdzie wtedy, kiedy luknie forever, Ale w, to... w tym stylu jak ta jedynka. No. czy znaczy w sensie, widzisz w ten sam sposób, nie? Nie, no to proste, nie? Bo no. to jest FFP. I to się że nie zmieniło. A czemu tak długo przygotowywali? Chcieli, żeby była zajebista. Ciekawe, czy jest fajna? Musiałbym pożyczyć od kumpla, bo Aha. z roboty gość u mnie sobie zamówił. Aha. Ale ona już pewnie ma ostre wymagania jakieś sprzętowe. Być może, być może nie, bo trzy razy był zmieniany silnik, więc ten, który teraz jest, też może być przestarzały. Aha. No ale na to Tomas się obawia sprzed sześciu lat to raczej nie pójdzie. No, Jak się ma USB 1.1 to można się obawiać, że inne podzespoły też nie będą zbyt współczesne. Ja nie wiem czy to prawda, ale dzisiaj się natknąłem na artykuł, że Commodore wydaje jakiś tam swój C64, tak? Na nowo. C64 to... Słyszałeś coś o tym? Mm, był jakieś 30 lat temu. Wiem, ale robią normalnie człowieku jak zdjęcie z góry Ludzie jest pokazane. Tak, ale jest wygląd taki sam, tylko w środku ma oczywiście jakiś tam Intel procesor, ileś tam dysk twardy i te wszystkie pierdoły, co ma normalnie PC. Z boku zamiast yy, napędu masz yy, ten czytnik różnych kart i masz yy, nie wiem, chyba Linuxa zainstalowanego jako operacyjny system i mają coś takiego za ileś tam kurwa 200 coś dolarów, jakaś podstawowa wersja, a 500 coś jakaś tam rozbudowana. Nie wiem, człowieku dzisiaj się na to natknąłem i tak się zastanawiam czy to jest prawda, nie? Podeślij mi link. No, jak znajdę to Ci podeślę. I ten, i opcja, że możesz też y, na to Commodore sobie wgrać, y, to się nazywa emulator, tak? Tak. Tych starych i normalnie będziesz miał y, środowisko takie jak miałeś w Commodore tam 30 lat temu 20 nie? 30 się komuś nie no 30 tam 25 nie? w Polsce przynajmniej no bo już mm, mieliśmy te parę lat nie? co były te komputery tak ja pierwszy dostałem kiedy miałem chyba 8 lat Ty, no ale kurwa dziwna akcja że w ogóle <głos> ktoś stwierdził że, że zarobi na tym kasę Wiesz, ale pewnie zarobi, no bo on w środku ma wybechy jak, kurwa, PC, tak? I dużo ludzi kupi sobie PC, czyli, tak, który wygląda jak Commodore. Czyli normalnie, wiesz, internet, wszystkie programy, które obecnie są dostępne, kurwa, na Windowsa, to czy tam Linuxa, bo pewnie są inne chyba trochę, ale tak? Ale to możesz założyć coś innego zamiast Linuxa, kupić sobie system i już. No tak, sformatować, polecieć, tak? Ale być może pociągnie. No i co, i w tym momencie normalnie obsługujesz to wszystko, co w tej chwili w domu, a masz wygląd na komodore, nie? Sprzed 25 lat. Kurwa. Masakra w ogóle. Patasz guma, jak, jak siedzieliśmy u Ciebie i cały dzień wpisywaliśmy rząd cyferek po to, żeby uzyskać mewę nad oceanem. A no tam cały dzień. Na Atari. Godzinę się to No tak, wpisało. ale pisałeś po prostu rząd cyferek, żeby skąpa grafika Ci się jakaś nie, no pojawiła. To nie tak, że rząd cyferek, tylko tam były komendy normalnie, no i cyferki też Aha. w nich były, wiadomo. No, tak, no no. dobra, no ty pamiętasz z komendy, Tomasz, pamiętasz on cyferek, nie? No, bo no cyferki też były potrzebne, no. żeby określić położenie poszczególnych no piseli tak. na Ja na przykład ekranie. pamiętam, że co, na Atari wrzucałem gierkę, żeby się wgrała i normalnie sobie lazłem na pół godziny pograć w kosza za domem, nie? Aha. No, I przychodziłem... Więc spocony i... Error. Jabaroto <laughs> na początku, nie? I tak się grało całymi wieczorami w kosza. No. Spocony i rozpalony. Do białości. Pamiętasz, Tomas. To, jak to ten... Biały Karzeł, tak? Te no. gwiazdy się nazywają. Ja pamiętam, jaką guma u Ciebie wgrywaliśmy ten. Jakiś, kurwa, jest. Gdzie jest telefon? Grywa nie się... patrzę czy gra się. Tutaj jest? Się mhm. w od frontu. Mhm. Friend of. A wiesz, <laughs> że Road Race znalazłem na emulator. Tak? Tak, pół roku temu. I przejechałem sobie normalnie trzy razy całą trasę przez Stany różną. Tak? Z tankowaniami? Tak, ze wszystkim, chłopie ze słupami. Ja kiedyś kiedyś zgrywałeś chyba, nie wiem, jakieś tam pliki instalacyjny tego emulatora nigdy go nie odpaliłem, wiesz? Bo jesteś leszczą. No właśnie, też mi się tak wydaje Nie, nie złapałeś zajawki po prostu Zaj, Zajmuje się rzeczami Nieistotnymi Nie złapałeś zajawki na lecąc. Nie no, ale Kiedyś jeszcze miałbym wiemy, gierkę co? do tego Teraz, Teraz idziemy No bo słuchaj zanim No bo słuchaj no, Ten emulator tylko twarza, Tak, A jeszcze <grym> musisz mieć grę do tego Tak no z właśnie, z czyli jakbyś jeszcze podesłał hmm. Road race, A pamiętasz, już... kurwa, Montezuma klasyk normalnie A no, ba Ale na... Gram sobie na emulatorze, ale przychodzę hmm. z oryginalnego. A był jeszcze River Ride jeszcze, pamiętasz, Ale Leciałeś ro Roderice... samolotem Road najlepsza jest hmm. ogólnie dla mnie Ale Montezuma też był fajny Te Najbardziej i... miał Ale no, z Montezuma to... trzeba było grać z joystickiem Tak, na tak Na klawiszach się tak nie da Ta Robią w ogóle jeszcze joysticki w dzisiejszych czasach? Oczywiście Chociaż bardziej popularne mamy, ile są pady, nie A. wiem, ale są joystyki do pecetów. No ale normalnie na każdą no, ale wiesz, gierkę by poszedł w joystick, tak? No nie na każdej, bo nie każda grama osób. Ale takiej, że masz na swoim kąpie i nie wiem, idziesz gościem i pokonujesz jakieś tam plansze. No nie no to... każda gra ma po prostu obsługę joysticka wpisaną. Ale to pewnie by poszedł joystick, nie? Na czymś takim. Może. Później, i masz różne bronie, nie wiem, napierdalasz go z bańki, z pieści, nie, z kopa, jakimś nożem. To pewnie by poszło, nie? Na no, takiej grze. Jesteśmy w Mirkowie, pod Kapliczką, gdzie znajduje się jedna ze skrytek geokaszowych. To jest taka akcja, która opanowała świat zachodni dawno temu, a do Polski dotarła niedawno. Tomek, co masz w skrytce? Mam z. Dezerwatyw. do światła, jest bo mam wrażenie, że to jest, jest... też możliwość podpisania się prawdopodobnie. O, deska surfingowa z jajka niespodzianki. To bardzo ciekawe. Wyłóż Cię. zawartość na chodzie. Nie róbcie cieni. Cieni. cieni. Można dołożyć coś od siebie. Jeżeli coś bierzesz, to musisz dołożyć coś w wyższej wartości. Tam jest w, y, papier. Coś do pisania, Dzień prawdopodobnie. W tej fali. Ma nie ma skrzydła? Nie ma opieru. jest tutaj w zgrzewce. Wyciągnij. A co jest na, na, na tym tym. Ja długo piszę. Grupa wziąłem. trzymająca Warszawskie blogi. Nie. Pa <głos> nie trzymają. Grupa tr nie trzymająca moczu. Jest tu ołówek. ołówek. no to trzeba się A. podpisać. Mirkow. kapliczka by Rubens, 12 02 2011. Założyciel tej skrytki. Aha. Co dalej? 06 03 2011 Jaco Trolls, coś tam. No to jedziemy, Nie mogę to tego bardzo. przeczytać. Poczekaj... Nie zniszczę. 13.03 GPS Czerny TBIN TFTC. Tam powinno być z Słuchaj, na, w miarę świeży. 28.05 11. Czyli niedawno. Mhm. Nestor Mat Misja Mazowsze Art i Haleway Coś tam, coś tam. Dobra, i dobra? Słuchaj, 18.06. To niedawno. Kurna stary, 3 dni temu. To dopisujemy się. Poczekaj. Nie, wiesz kiedy jest ostatni? 19.06. No. A dziś jest 22. Czyli 3 dni temu ktoś tu był. E, no. 19.06.2011 jest napisane EXPB997. -E Dawaj. Wpisujemy się. A my co wpisujemy? No, podpiszemy się, że byliśmy i dzisiejszą datę. Czyli co, ja raz, tak? Na tym? No. Który dzisiaj jest 20... Dzisiaj jest 21. Napisz, 21. Tak, 21, 0, 6, 11. 11. napisz tak, 21, 06 Jedenasty, napisz tak, Tomas Tomas, Jaraz, Godaj Tomas Byliśmy raz. Kurwa, nie mogę zrobić Eggodaj godaj. Napisz urodziny Tomasa 32 Napiszę podcast kapok, żeby było wiadomo, Aha. że tu byliśmy z wow. w końcu wyszło mi jakieś wyraźne zdjęcie. Zostawiamy coś? Może mamy coś, co można Napisz, zostawić? Jeżeli mamy coś, to no, czy fajnie sobie byłoby zostawić. Poczekaj, wiesz co, ja wyciągnę portfel. No. Sprawdzę, może mam coś w portfelu takiego, co można by było zostawić. Albo pieniądz może nawet jakiś. Uf. Warto zostawić a, coś a ciekawego. A sobie coś wziąć? Y Nie. No, Jeżeli było, bierzesz coś... Że to musisz dołożyć coś w większej wartości. I nie chcesz tego? Ale to może, być, może mieć to wartość bezwzględną. Grupa trzymająca władzę, czy blogi warszawskie... A pozdrawiamy nie... ich, może kiedyś będą słuchać tego kapoka. Być może, ja też mam bloga. Ale, w, ale wpisz w necie po prostu, grupa trzymająca warszawskie blogi, na pewno nie jakiś kontakt chyba padnie do nich. Słuchaj. Myślę, że to są na coś goście z Mam i tyle. guma. No typ mordę. dobrze że... jeden new penny <grytyjski> znam. brytyjski znasz. Little... brytyjski z królową ja niestety mam tylko bilety normalne 40 minutowe to to zostaw zostawić jeden a ja zostawię ten, ten brytyjski tego funta little... ja, ro, A ty co wyskoczysz little penny zostawiasz aparat <głos> w komisie, który kiedyś czytałem, była też taka akcja, że w skrytce był aparat. Robiłeś sobie zdjęcie. Ktoś to potem wywoływał, nie wiadomo kto. Chyba, kiedy pot... ee, całkiem popierdoliło. <głos> Czyli zostawiliśmy pensa. Nie, czekaj, no ja zaznaczy, komunikacji ty, ty warszawskiej, ztm Moskiej? Masz A, coś tam drobnego? No kurwa nic nie muszę. A, kurwa, nie <głos> <te ślubi, głos> tylko się streszło. kurwa nic muszę, no ale co? Może chcesz coś dołożyć. No może. Do pieca. A gdzie jest jeszcze taka miejscówka tutaj? W są dwie. No jak to, no, się tak rozplemiło to wszystko? znaczy no, czy w Konstancinie są trzy, Działam, no, czy w Mirkowie? Kurwa, jedna jedna jest chyba w Bielawie, a jedna jest w Wilkowie, nie pamiętam. jest jest? Trzeba byłoby znaleźć potem miejsce i dopisać się na portalu, że byliśmy. Proste. Czytelnie? Te urodziny także się trochę napisał. Mogę znaczek 30 pocztowy 30. zostawić? A masz? Mam. Znaczek pocztowy zawsze fajnie. Dawaj. Tak mi nie jest potrzebne, bo się nawet... Jak to się guma nazwa? Jak byliśmy w tym roku... Aha, i to, to chodzi o to właśnie? Tak, to jest właśnie Byliśmy to. w tym roku akcje, w dniach... Wchodzisz, znajdujesz słoik. Szczerze powiedziawszy, teraz nie pamiętam, ale coś było między 13 a 16 maja. Byliśmy w Juracie i byliśmy na Helu. Szukaliśmy poczty, żeby znaleźć znaczek na pocztówkę. A ja go miałem po prostu w portfelu, nie? Tylko nie byłem pewien, że... On kosztuje złoty 55. No ale go na przykład sobie teraz wrzucę i co? Włóż papier, żeby się zmieścił. I po prostu. Już nie będzie dla potomnych, nie? No, wrzucaj znaczek. Rzucaj sam bilet. Wrzucam za mną trochę monetę. Każdy rzucił coś od siebie. Ostatnio zrobienie. Takie... Jak będę chciał do ukochanej wysłać coś pocztą, no to kupię sobie nowy znaczek, tak? Chodziło za mną o zrobienie czegoś takiego, wehikuł czasu, czyli montujemy skrzynię, do której wkładamy różne rzeczy. I owijam folią i idziemy odnieść w to samo miejsce. Tak, tak, tak. My generalnie może chcielibyśmy, ale może nie musimy, bo kręcimy filmy i różne inne rzeczy, Pornosy. które dostaną Ona po <laughs> dla potomności. Wracamy pod kapliczkę. Mirkowie dłuższą chwilę zna, zajęło nam znalezienie tego słoika. Dopiero tak się musiałem tak. się w internecie doczytać, że to słoik nieco z boku, ale no i tak jak... trafiliśmy. Guma, doczytałeś słoik to No tak, no bo to było wiadomo. To było z tej strony. Było z tej strony przygniecione cegłem. Jest dziura. I przy łóżcegłem. Słuchaj, to było w tym dołku. I za łóżcegłem. I przygniecione cegłą. To no, położę tak. Ułatwiliśmy zadanie następnym o. szukającym, którzy będą mieli okazję, że jest pod cegłą. I tak wyglądało zapoznanie się z geocachingiem Konstancińskich Chłopców. A teraz podążamy dalej, ulicą Wojska Polskiego. A Ty Bartek, yy, jakie masz ulubione miejsce w Konstancinie? Bo Tomas w końcu nie powiedział. Powiedział mi... Ty też nie powiedziałeś. W mieście nie powiedziałeś. Ja bardzo lubię te stare ruiny, willi wokół parku. A tak naprawdę, która jest ulubione? Nie wiem, szczerze mówiąc. Być może ten odcinek wału w górę biegu rzeki za imberfalem. Dziekuma. Udało się. Tak I co, zła no to wiesz, fajna jest opcja, bo są podkładane jakieś inne rzeczy totalnie. Ktoś kto włożył po tak. prostu, nie? Myśmy tołożyli pieniąd, bilet, to włożyli akurat pieniądz bilet, przyjdzie będzie super, nie? ciekawe kto jaka ekipa się wbiła, no, wiesz? No, a kto To Tu To leżała tak w trawie po prostu. Nie był to tylko jako To tam słoi? Nie, nie, Lekko taki wkopana. Cegła taka leżała Ale i pod. Tym jest, tak, co? dokładnie. Leżała cegła i pod cegłą był taki lekki dołek i to w tym dołku leżało. Świetna No ale widzisz, znaleźliśmy. No. Czy najpierw podziać gdzieś pod drzewem, a to leżało przy samej kapliczce? Nie, no bo myślałem, że pod drzewem coś. Było napisane, że obok, nie? Jakieś miejsce nasze? żaden problem. Bierzesz słoik, wkładasz do niego notes, ołówek i parę rzeczy i opisujesz gdzie są. Ołówek.